Jak ocenić podręcznik historii Polski, w którym nie ma w ogóle takich nazwisk jak Jan Matejko, Artur Grotter czy Stanisław Moniuszko? W którym zabrakło w ogóle nazwisk takich postaci polskiej nauki, jak Samuel Linde, Oskar Kolberg, Tytus Haubiński, Oswald Balzer, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski czy Marian Smoluchowski, w którym całkowicie pominięto nazwisko wynalazcy lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza. W tym samym czasie, gdy w podręczniku aż roi się od różnych postaci marginesowych cudzoziemców typu francuskiego kucharza Caremela czy trzeciorzędnego melarza Isabeja, i takie podręczniki mamy. Wśród rozlicznych szpil pod adresem Kościoła Katolickiego w Polsce, zawartych w podręczniku garlickiego, znalazło się m.in. stwierdzenie na stronie 206, iż w latach 80. chodzi o lata 80. XIX wieku. Ukazywały się wrogie Żydom artykuły w niwie i głosie. Nastrojenie chęci i wrogości wynikające też z nauczania kościoła katolickiego, rozpowszechniającego tezę ukrzyżowania Jezusa przez Żydów. Ładnie się to u Garlickiego nazywa teza. Nie to jednak jest najważniejsze. Dlaczego Garlicki tak łatwo pomawiający kościół katolicki o wszelkie możliwe zło jakoś nie odnotował? Że właśnie w latach 80. XIX wieku, a ściślej w 1881 roku, katolicki biskup warszawski Antoni Sotkiewicz starał się zdecydowanie przeciwdziałać inspirowanym przez władze carskie próbom upowszechniania antyżydowskich nastrojów w Warszawie, po zapoczątkowaniu w Rosji pogromów. Biskup Sotkiewicz nakazał wywiesić we wszystkich kościołach warszawskich list pasterski, w którym nawoływał do spokoju. Stwierdzając m.in., gdyby źli ludzie chcieli was podejść i udając religijną żarliwość chcieliby was przekonać, że przeciwko niewiernym powstawać należy, nie dajcie się łudzić, wytrzymajcie dobrze próbę wiary waszej i odrzućcie zwycięsko wszelkie potrzepty. Ze zdecydowaną obroną Żydów przeciwko wszelkim formom przemocy występował polski biskup Wilna Edward Trop. W 1905 roku wyszedł na ulicę Wilna aby powstrzymać popierane przez władze carskie próby wywołania pogromu. Władze sprowadziły w tym celu specjalnych pogromszczyków z Rosji. Interwencja biskupa u władz carskich ostatecznie zapobiegła pogromowi. 26 czerwca 1906 roku biskup Rop postro potępił pogrom Żydów białostockich, przeprowadzony przez agentów ochrany i współdziałających z nimi Rosjan, bez udziału jakiegokolwiek Polaka. Część czwarta. W poprzednim odcinku pisałem już o skrajnym deformowaniu obrazu Kościoła katolickiego w wydanym w 1998 roku podręcznik Uzieka na Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego profesor Andrzeja Garlickiego. Historia 1815-1939: Polska i świat. Podręcznik dla klas ogólnokształcących. Tu chciałbym szerzej wspomnieć o generalnej wymowie tego strasznego wprost podręcznika historii, który ze względu na ilość błędów merytorycznych i przekłamań zasługuje na miano antypodręcznika. Na pewno jest to podręcznik, który swą ogromnie pesymistyczną wizją dziejów Polaków, pokazywanych jako naród zupełnych nieudaczników może tylko na trwałe zniechęcić uczniów do zajmowania się historią własnego narodu. Szczególnie widoczne jest to w przedstawianym mu garlickiego w karykaturalnym świetle obrazie powstań. Garlicki stara się maksymalnie pomniejszych ich dokonania i pozytywne skutki, na przykład: uzyskanie dzięki Powstaniu Styczniowemu przez Chłopów Polskich uwłaszczenia na dużo korzystniejszych warunkach niż Rosyjscy, roli powstań w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej, etc. Za to tym mocniej eksponuje wyłącznie koszty pokazywanych jako bezmyślne powstań, przy okazji dokładając co niemiara polskimi powstańcom, pisząc o stosunkach panujących wewnątrz środowisk powstańczych w dobie powstania styczniowego jako polskim piekle etc. Niezwycięstwa apotyczki chciałbym prosić czytelników na wstępie o trochę cierpliwości przy lekturze kilku szczegółowych kwestii. Pokazujących metody manipulowania opisami wydarzeń przez Garlickiego. Ilustrują one jak bardzo autor ten jest skłonny do ciągłego pomniejszania sukcesów polskich, i tym większego eksponowania wszelkich słabości. Po zwycięstwie polskim pod Stoczkiem, a na krótko przed bitwą pod Grochowem doszło do paru zwycięskich dla wojsk polskich starczy z oddziałami carskimi, pod Dobrem 17 lutego, i pod Wawrem 18 lutego. Profesor Józefa Gierowskich Historia Polski 1505-1864, część 2, Warszawa 1978, strona 260 pisał o pomyślnych dla polskiej strony starciach pod Dobrem i Wawrem, akcentując, że podniosły one poważnie na duchu powstańców. W dziejach Polski pod redakcją profesora to Polskiego Warszawa 1976. Czytamy, że w dwóch kolejnych bitwach pod Dobrem i Wawrem Polacy zadawali poważne straty idącym w awangardzie korpusom rosyjskim. Najsłynniejszy polski historyk wojskowości profesor. Marian Kukiel dzieje Polski po rozbiorowej 1795-1921, Paris 1983, pisał, iż pod Dobrem Skrzynecki w boju z korpusem litewskim Morosena odniósł poważny sukces. O niczym takim nie dowiemy się z książki Garlickiego. Pisze on tylko, dwa dni później doszło do potyczki pod Kawuszynem i Dobrem, gdzie jako dowódca wyróżnił się generał Skrzynecki. Polacy przegrali bitwę pod Olszynką Grochowską. Bitwa pod Grochowem ze słynnymi bohaterskimi bojami Polaków pod Olszynką Grochowską urosła do rangi wielkiego patriotycznego symbolu. Krzyżyki robione z drzewa Olszyny były noszone jako relikwie narodowe. W dziejach polski profesor To Polskiego pisze się, że dla Polaków rezultat bitwy był sukcesem. Armia rosyjska zmuszona wycofać była się. Profesor Gierowski pisze, iż wskutek ciężkich strat 9400 przy 7300 polskich, Dybicz musiał zrezygnować ze szturmu i wycofał się spod Warszawy. Bitwa Grochowska nie przyniosła rozstrzygnięcia. Garlicki powtarza, Polacy bitwę przegrali, po przegranej bitwie. Wreszcie tłumaczy, Dybicz nie był zdolny wykorzystać zwycięstwa tym, że armia rosyjska była wygłodzona, schorowana i pozbawiona woli walki. A więc głód i choroby, a nie męstwo i ciężkie straty zadane przez Polaków. Ta maniera pisania będzie się u Garlickiego powtarzała jeszcze niejednokrotnie, jeśli polskie zwycięstwo, jeśli rosyjski czy sowiecki odwrót. To nie na skutek polskiego męstwa i umiejętności walki, lecz głównie dzięki temu, że Rosjanie czy Sowieci byli już zbyt wyczerpani, mieli na zbyt wydłużone linie etc. Bezrozumne powstanie listopadowe autor konsekwentnie przyczernia obraz powstania listopadowego, przedstawiając go jako bezrozumne i prowadzące tylko do zgubienia Polski. Wizje te mają tym mocniej utrwalić, wprowadzone przez Garlickiego zafałszowania mające na celu raz na zawsze zniechęcić korzystających z jego podręcznika uczniów do przedstawianych jako głupich a bezwzględnych powstańców. Jaskrawym przykładem tego typu zabiegów Garlickiego jest umieszczenie na strona 34 uwagi o generale Stanisławie Potockim zabitym przez powstańców w noc listopadową, generał Stanisław Potocki, wezwany, aby objąć dowództwo, odpowiedział, dzieci, uspokójcie się, został więc zabity. A więc z jednej strony mamy według Garlickiego wielce dobrotliwego i zatroskanego o los młodych żołnierzy generała. A z drugiej powstańców pokazanych jako głupawych sadystów, mordujących tak dobrego generała. Było dokładnie inaczej. Po słowach generał Potockiego, dzieci uspokójcie się. Powstańcy lekomyślnie pozwolili mu odjechać, z fatalnymi skutkami dla powstania. W ciągu nocy generał Potocki zdążył namowami w różnych punktach miasta przeciągnąć na stronę Wielkiego Księcia Konstantego przeciw powstaniu około tysiąc polskich żołnierzy. Co więcej, to on apelował do Wielkiego Księcia Konstantego w ową noc, aby jak najszybciej użył przeciw powstańcom wojska moskiewskiego, bo na Wojsko Polskie nie ma co rachować. Akcentował, niech Wielki Książę rzuci cała jazdę na ulicę. Niech szadrony kłusem zmiatają, co tylko napotkają. W ciągu nocy doprowadził do aresztowania podporucznik Przyborowskiego i zabrania wiezionej przez niego fury z amunicją ostrą dla powstańców, próbował aresztować b. więźnia akademika Szymańskiego, którego posłany przez niego żandarm ciął w ramię. Po wszystkich tych wyczynach antypowstańczych, gdy kolejny raz miotał się. Próbując kolejne kompanie żołnierzy obrócić przeciw postaniu, zginął od kuli powstańczej.